To są informacje Polskiego Radia 24. Nocny atak Rosji na Kijów. Służby w akcji. W stolicy wybuchły pożary. Zginęły co najmniej dwie osoby. 250 stron i ponad 50 zarzutów do Sejmu trafił wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Na razie może działać dalej. Gioś wstrzymał decyzję o zamknięciu Toru Poznań. Minęła szósta. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Nocny ostrzał Kijowa. Zginęły dwie osoby, w tym 12 dziecko. Mer ukraińskiej stolicy przekazał, że rannych zostało co najmniej 10 osób. W mieście wybuchły liczne pożary. Rosyjskie rakiety i drony zniszczyły też wiele budynków. Rosyjska armia atakowała też tej nocy miasto Dnipro w południowo-wschodniej Ukrainie. Tam w wyniku ostrzałów rannych zostało co najmniej 5 osób. Wcześniej siły Kremla zaatakowały też Odessę. Ponad 50 zarzutów, 111 dowodów i 250 stron. Tak wygląda wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Przedstawili go wczoraj w Sejmie szefowie klubów parlamentarnych, koalicji rządowej. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia jak teraz będą przebiegać dalsze prace.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 Do postawienia byłego ministra przed Trybunałem Stanu potrzebna jest większość trzech piątych. Koalicja rządowa taką nie dysponuje, dlatego zdaniem Janusza Kowalskiego sprawa i Sprawiedliwości jednym celem tego wniosku jest odwrócenie uwagi od problemów, z którymi boryka się dziś rząd.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 Sławomir Cenckiewicz wygrywa prawny spór o dostęp do informacji niejawnych. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera, a chodzi o cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa dla obecnego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Po wyroku Sławomir Cenckiewicz zaznaczył w wydanym oświadczeniu, że decyzja NSA jest ostatecznym i prawomocnym potwierdzeniem faktu, że nigdy nie, do, nie utracił on dostępu do informacji niejawnych. Koalicja rządząca przypomina jednak, że wciąż toczy się postępowanie wyjaśniające, a to oznacza, że szef BBN-u nie ma dostępu do informacji niejawnych. O ten temat będziemy z pewnością pytać gości poranka. Po siódmej Michał Waber z Konfederacji, a po ósmej Roch Kowalski porozmawia z wiceministrem kultury Maciejem Wrublem. TISA może zdobyć jeszcze co najmniej jeden mandat. Do Budapesztu dotarły już wszystkie urny z głosami oddanymi w węgierskich placówkach dyplomatycznych za granicą. W niektórych miejscach mogą one przeważyć o ostatecznym wyniku. Do stolicy Węgier sukcesywnie trafiały transporty głosów z całego świata. W poniedziałek dostarczono 169 urn, we wtorek kolejne 86, a ostatnia przesyłka z Nowej Zelandii przyleciała w środę późnym wieczorem. W głosowaniu za granicą w blisko 150 placówkach wzięło udział ponad 84 tysiące wyborców, spośród niespełna 91 tysięcy uprawnionych, co także tam oznacza wysoką frekwencję. Głosy z zagranicy mogą jeszcze wpłynąć na ostateczny wynik wyborów. Tak może być na przykład w Kesthhej nad Balatonem. Tam ponowne przeliczanie głosów Potwierdziło przewagę kandydata Tisy o 56 głosów. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Tor Poznań może działać dalej, przynajmniej na razie. Główny inspektor ochrony środowiska wstrzymał decyzję zakazującą użytkowania go do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez wojewódzki sąd administracyjny. A to oznacza, że zaplanowane imprezy i zawody na wyścigowym torze odbędą się zgodnie z harmonogramem. Decyzja cieszy prezesa zarządcy obiektu Automobil Klubu Wielkopolski Bartosza Bielińskiego, który wskazuje, że Tor Poznań to miejsce, w którym ćwiczą służby oraz coraz więcej kierowców. Zaostrzamy przepisy, mówimy, że nie wolno szybko jeździć, nie wolno driftować, ale dajmy też młodzieży możliwość jednak pokazania tego, że można szybko jeździć na takich warunkach, jak jest Tor Poznań. Ściągnęliśmy drifterów z marketów na tor. Pokazaliśmy, że tu możesz, w bezpiecznych warunkach, pod pełną opieką profesjonalistów, Przypomnijmy, GIOŚ zdecydowało o zamknięciu najstarszego w Polsce toru wyścigowego w związku ze skargami mieszkańców na hałas. Od 2012 roku do urzędników trafiło kilkaset takich za zażaleń. To były informacje Polskiego Radia 24. Przelotny deszcz na północnym wschodzie i w Wielkopolsce o poranku możliwe też mgły i przymrozki, zwłaszcza na północy kraju. W ciągu dnia najpogodniej będzie na północnym zachodzie, ale miejscami też będzie pojawiać się słońce. Może też jednak przelotnie popadać. Temperatura maksymalna wyniesie od około 10 stopni na północnym wschodzie, około 16 na przeważającym obszarze kraju, do 20 miejscami na południowym zachodzie. Klimat. Zła jakość powietrza w Rybniku. Dostateczna jest ona natomiast w Częstochowie, Goczałkowicach, Zdroju, Kaliszu, Krakowie, Krotoszynie, Oświęcimiu, Otwocku, Radomsku i Żywcu. W pozostałych miejscach kraju powietrze jest przeważnie umiarkowanej, dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 4% energii elektrycznej. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. Klimat.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 Dzięki Bogu już czwartek, 6.06 na zegarach, 16 dzień kwietnia przed nami, 2026 roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną są Rafał Wardzyński, dzień dobry, Natalia Jędrzejewska, dzień dobry, Mateusz Dziekoński, cześć. I po stronie informacji Ewelina Kamińska i Michał Chomyszyn z Wami też już się witałem. I z Państwem się witamy raz jeszcze, dzień dobry, dobrego dnia życzymy i zapraszamy do, współ... jeszcze raz. I zapraszamy do spędzenia poranka wspólnie z Polskim Radiem. 24. Będą z nami goście po godzinie 7.07 Michał Wawer z Konfederacji, po 8.07 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wrubel z Koalicji Obywatelskiej, po 8.33 politolog dr Paweł Trawicki z Uniwersytetu Gdańskiego, a przed dziewiątą, jak co czwartek, Martyna Podolska z rekomendacjami i polecajkami kulturalnymi. Wszyscy na Martynę już czekamy czekamy także, jak zakończy się ten dzień i czekamy na najbliższy weekend. 106. dzień roku przed nami słońce towarzyszy nam od pół godziny, od 5:38 zajdzie o 19:35. Dzień trwa już prawie 14 godzin. Imieniny obchodzą Bernadetta, Benedykt, Julia i Ksenia. Najlepsze życzenia i zapraszamy państwa na kalendarium historyczne. Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa. Jeśli nam pomożecie, to... My, naród, my, the people, Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. Kalendarium historyczne. 16 kwietnia w roku 1923 urodziła się aktorka Alina Janowska. W czasie II wojny światowej była więźniarką Pawiaka oraz uczestniczką Powstania Warszawskiego. Jak dalece to było bolesne, to może świadczyć fakt, że występowałam przez wiele lat w Teatrze Syrena na ulicy Litewskiej w Warszawie i ja do tego teatru nie wjechałam nigdy od strony Alej Dużą popularność przyniosły jej role komediowe, między innymi w Rozmowach Kontrolowanych czy serialu Wojna domowa. W roku 1927 urodził się Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Pragnę powtórzyć ćwiczenie, wypowiedziane rok temu na zakończenie pierwszym do Waszej ojczyzny. Czuwajcie, trwajcie, mocowierzcie, bądźcie męcznie. Wszystkie Wasze sprawy niech dokonują się w miłości. Serce Wam błogosławień! Mówił do Polaków 11 listopada 2007 roku. Był pierwszym papieżem od czasów XIII wiecznego Celestyna V, który dobrowolnie ustąpił z urzędu. 16 kwietnia 1927 roku na antenie Polskiego Radia po raz pierwszy zabrzmiał Hejnał Mariacki z Krakowa, stając się symbolem programu pierwszego. To nie jest tylko najstarsza audycja Polskiego Radia. To jest najstarsza audycja świata nieprzerwanie przez tyle lat codziennie. Gran, przypomniała redaktor Danuta Żelechowska. W roku 1929 urodziła się Elżbieta Dziębowska, pseudonim Dwightis, muzykolog, nauczycielka akademicka, a w czasie II wojny światowej żołnierz szarych szeregów. Brała udział jako wywiadowczyni w akcji wykonania wyroku śmierci na Francu Kuczerze, za co otrzymała Krzyż Walecznych. Może 10 minut cała akcja trwała. Wystawiały dziewczyny nasze i one rozpracowywały bez pudła, jak to mówią. Wspominał po latach inny uczestnik akcji Michał Isajewicz, pseudonim Miś. 16 kwietnia 1943 roku, przy okazji badań nad nowym lekiem stymulującym układ oddechowy i krążenia, szwajcarski chemik Albert Hoffmann odkrył psychoaktywne właściwości substancji LSD. Powstał on jako uboczny produkt badań. Wskutek kontaktu z substancją naukowiec doświadczył doznań euforycznych i halucynacji. W roku 1945 żołnierze I Armii Ludowego Wojska Polskiego pod wodzą generała Stanisława Popławskiego sforsowali Odrę w rejonie siekierek, rozpoczynając północne natarcie w ramach operacji berlińskiej. Po zachodniej stronie Odry brzeg to była łąka. Żołnierze biegli po tej łące do przodu. Na łące pojawiało się coraz więcej czarnych plam, bo pociski niemieckie biły. Od czasu do czasu widać było, że żołnierze niektórzy padają, że już się nie podnoszą, ale to natarcie nieustannie posuwało się naprzód. Mówił dla Polskiego Radia uczestnik akcji komandor Józef Czerwiński. Dla upamiętnienia tego wydarzenia dziś Wojsko Polskie obchodzi Święto Wojsk Inżynieryjnych, czyli Dzień Sapera. Tego dnia, lecz w roku 1954 urodził się pilot polskich linii lotniczych lot Tadeusz Wrona. Rozgłos zdobył po udanym awaryjnym lądowaniu 1 listopada 2011 roku na lotnisku Chopina w Warszawie. Kapitan Wrona no, jest jednym z najbardziej doświadczonych pilotów. Te lata na Boeingach jest szybownikiem. Przyprowadził to lądowanie awaryjne perfekcyjnie, ponieważ no, niestety rzadko się tak kończy. Wystarczy zwykłą natarcia, skrzywienie samolotu i może się to kończyć różnie. Mówił tuż po Wydarzeniu, ekspert lotniczy Leszek Chorzewski. Za udane lądowanie bez podwozia kapitan Wrona został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 35 lat temu w dawnym gmachu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej rozpoczęła działalność Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Giełda w Warszawie była założona w 1817 roku, także tradycje mamy własne bardzo długie handlu giełdowego. Co do tego, jak ona będzie wyglądać w porównaniu z zachodnimi giełdami, na pewno będzie to miniaturka tamtych giełd. Giełda jest zgodnie z naszym prawem przedsięwzięciem, które jest obliczone na osiąganie zysku. Zyski, które są ewentualnie osiągane. Nie mogą być rozdzielone między artynerymi. Mówił pierwszy prezes giełdy Wiesław Rozłócki. Na warszawskim parkiecie notowano wówczas pięć spółek: tonsil, próchnik, krosno, kable oraz Exbud. Wpłynęło 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót wyniósł prawie 2000 dolarów. 16 kwietnia 2003 roku przywódcy 25 państw podpisali w Atenach tzw. traktat akcesyjny o rozszerzeniu Unii Europejskiej, będący prawną podstawą przyjęcia do wspólnoty 10 krajów Europy Środkowej i Południowej. Na podstawie dokumentów w skład Unii zostały włączone oprócz Polski, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry. Kalendarium Historyczne. Blanka Pietrzak przedstawiła kalendarium historyczne, a przygotował je Pan Pawłosek. Przegląd prasy. Kto pana pani zdaniem odpowiada za eskalację konfliktu dotyczącego Trybunału Konstytucyjnego? Takie pytanie zadała Rzeczpospolita, a dokładnie ibris na zledzenie Rzeczpospolitej. Zdania Polaków bardzo podzielone. 34% z nas i to najwyższy odsetek twierdzi, że prezydent, który nie odebrał ślubowania od czterech sędziów, eskaluje konflikt wobec, wokół tego Trybunału. Na drugim miejscu wskazań 25% wszyscy w równym stopniu. 23% z nas uważa, że rząd, który zbyt długo zwlekał z obsadzaniem stanowisk w Trybunale, 10% z nas nie wie, 3,5% obwinia prezesa Trybunału a niemal 3% nowych sędziów, którzy złożyli ślubowanie bez obecności prezydenta. W szczegóły tego sondażu z rozbiciem oczywiście na obozy polityczne, rządzący, opozycyjny i obóz niezdecydowanych. To wszystko na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Nie będą oczywiście państwo zaskoczeni, że obóz rządzący, wyborcy obozu rządzącego obarczają winą prezydenta, a wyborcy opozycji raczej albo prezesa Trybunału Konstytucyjnego, albo rząd, który zbyt długo zwlekał z obsadzaniem stanowisk. W tej samej Rzeczpospolitej niezwykle ciekawy artykuł. Wracamy do tego tematu już któryś raz w Polskim Radiu 24 o zmianie w Polsce zasadach heraldycznych narysują nowego orła państwowego, a właściwie już go narysowali. To narysował rząd Prawa i Sprawiedliwości. W Rzeczpospolitej znajdą państwo porównanie. Orła, który obowiązuje od 1990 roku do orła, który ma zacząć obowiązywać już niedługo. Moim zdaniem, ale to oczywiście kwestia gustów, ten nowy orzeł jest dużo bardziej wyraźny i dużo ładniejszy. Przede wszystkim zmienia się kolor samego samej tarczy. Nie będzie ona już wyraziście czerwona, tylko bardziej karmazynowa. Cały orzeł został niejako wyostrzony, pogrubiony, zarysowane zostały jego kontury. Także nogi, czy też kurze łapki orła nie mają białych kolorów, a są całe pozłacane. Odsyłam Państwa na trzecią stronę dzisiejszej Rzeczpospolitej. Wiktor Ferwecki pisze tak. Mimo początkowej zwłoki rozkręcają się prace nad zmianami w wyglądzie i zasadach stosowania polskich symboli narodowych. Projekt ma być znany w najbliższych miesiącach, a przyjęty do końca jeszcze tej kadencji. Usunięcie cieniowania z rysunku orła. Dodane prześwity w koronie i zabarwione na złoto całe nogi, a nie tylko szpony. Takie modyfikacje mogą zostać wprowadzone w godle państwowym, czy raczej w herbie, bo zmienić ma się nie tylko wygląd, ale i i oficjalna nazwa tego symbolu państwowego. Zmianę wprowadzić ma nowa ustawa o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, której projekt został zaprezentowany, zostanie zaprezentowany w najbliższych miesiącach. A co dalej? Ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim o tym będą decydować prawnicy. To nie moja sprawa, tak powiedział kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnych, pytany o sprawę polityków PiS objętych jeszcze przynajmniej ochroną międzynarodową na Węgrzech. Sytuację tych dwóch panów komentował na naszej antenie dr Rafał Majewski, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, z którym rozmawiał Jakub Kukla. Rozmawiamy o wątkach krajowych w polityce zagranicznej, co jak się pan zapewne domyśla oznacza rozmowę między innymi o relacjach węgiersko-polskich. Po wyborczym zwycięstwie Tisy powróciła w polskiej polityce kwestia dwóch polityków, którzy na Węgrzech przebywają już od dłuższego czasu. Tam poprosili o azyl. Powraca pytanie, czy będą musieli pojawić się w Polsce, czy będą musieli do Polski powrócić nowy, przyszły premier Węgier zapowiada, że nie będą już dłużej mile widziani. Natomiast, jak się domyślam, to nie oznacza automatycznego pożegnania obu polityków. Co musi się wydarzyć w najbliższych tygodniach, miesiącach, żeby obaj mogli pojawić się w Polsce? Po pierwsze, do końca nie wiemy, jaki jest ich status. Te informacje, które mamy, to są informacje medialne, Dzisiaj z polskiego rządu wyszły oficjalne zapytania do rządu węgierskiego o określenie statusu obu panów. Natomiast nawet jeżeli są deklaracje przyszłego premiera o tym, że politycy zostaną szybko odesłań do Polski, to wcale to tak nie musisz wyglądać, dlatego że też obowiązują określone procedury z tego, co wiem, z informacji medialnych, podstawowo nie mamy oficjalnych informacji, to była decyzja sądu, a więc pewnie będzie tutaj wymagane jakieś odwrócenie tej decyzji, nie wiem na, jakim, na jakiej podstawie jak to by miało być zorganizowane, w związku z czym jest tutaj dużo, dużo niewiadomych, natomiast też no, panowie nie mają zbyt wielu destynacji, do których mogliby się udać poza Węgrami. To też musimy mieć na uwadze, bo nie sądzę, żeby akurat mogli do Stanów Zjednoczonych pojechać. Społeczeństwo Stanów Zjednoczonych jest bardzo wyczulone na wszelkie Wszelkie kontakty polityków z, na styku polityków biznesu na naruszenie e, prawa, na jakieś defraudacje. W związku z czym tutaj nie należałoby domniemywać, że tą destynacją będą Stany Zjednoczone, gdzieś tam pojawia się Serbia, e, pojawiają się inne kraje. No nie sądzę też, żeby to była Białoruś czy, czy, czy jakieś inne kraje. No też powiedzmy sobie szczerze, ani pan Ziobra, ani pan Rymanowski no nie są aż takimi osobami, które by mm, znaczyły, aż. Tak wiele w polityce międzynarodowej, żeby nimi można było rozgrywać, rozgrywać karty. A nie ma pan wrażenia, że polityka Donalda Trumpa, czy działalność Donalda Trumpa trochę Amerykanów z tego wyczulenia na y, pewne styki polityczno-gospodarcze czy polityczno-biznesowe wytrąciła? Myślę, że nie. No, to znaczy Donald Trump jest rzeczywiście politykiem, który jest e, zupełnie nietuzinkowy, jest nieobliczalny w zarówno w swoich wypowiedziach, jak i w swoich, e, w swoich działaniach. Natomiast mimo wszystko gdzieś tam w, w takim, e, bym powiedział, clue tego całego systemu amerykańskiego jednak to wyczulenie, na tego rodzaju działania, a więc gdzieś tam na pograniczu polityki, gospodarki. No mimo wszystko Amerykanie są, są bardzo wyczuleni. Myślę, że może nawet mniej, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w ich, w ich kraju. No ale na pewno postrzegają bardzo ostro takie kwestie w krajach, z którymi nie są bezpośrednio związani. Wrócimy jeszcze do polskich polityków, ale chciałbym na chwilę zatrzymać się przy nowym, przyszłym węgierskim premierze. Dotąd większość komentarzy wskazywała, że oto Węgrzy wzięli sprawy w swoje ręce. Społeczeństwo obywatelskie było w stanie zatrzymać pewne tendencje niedemokratyczne, czy wręcz, czy wręcz antydemokratyczne. Peter Modior przedstawiany jest jako niemalże liberał. Czy w istocie to jest ta przestrzeń polityczna, z którą on powinien być kojarzony? Czy może jednak my to postrzegamy nie do końca właściwie? Myślę, że nie do końca właściwie to postrzegamy, to znaczy Peter Modziar wywodzi się jednak z Fideszu, z partii o bardzo konserwatywnych e, poglądach. Ta jego droga do zdobycia władzy była rzeczywiście Taka bardzo demokratyczna, to znaczy wykonał on niesamowitą pracę. Jak wszyscy obserwatorzy wskazują, ten jego rajd czy, czy podróż, jak inni mówią po Węgrzech, to że ściskał te ręce, jeździł od miasteczka do miasteczka i się spotykał z ludźmi. Rzeczywiście ma taką podstawę bardzo demokratyczną, i tutaj no, należy jednak na to spojrzeć też tak troszkę inaczej, bo wszyscy już wróżyli, że ta demokracja się skończyła i mamy do czynienia z zupełnie innym systemem, no to w przypadku Węgier widać, że jednak można ten system antydemokratyczny odwrócić takimi podstawowymi mechanizmami demokratycznymi. Natomiast rzeczywiście Peter Modziar jest bardzo dużą niewiadomą. To znaczy z jednej strony on sam jako, jako osoba, ale z drugiej strony też musimy pamiętać, że partia, którą on stworzył, to jest partia złożona z ludzi przypadkowych często. Ludzi, którzy nie zawsze byli uwikłani w polityce, którzy nie mają doświadczenia politycznego, którzy wywodzą się z kręgów administracyjnych, gospodarczych, z bardzo różnych. Nie wiemy, jak te osoby będą funkcjonować w całym tym systemie jednak no takiej złożonej polityki krajowej i polityki lokalnej. Także tutaj no, myślę, że przed nowym premierem stoi bardzo duże wyzwanie, jak utrzymać w ryzach tą partię, jak zapanować nad tymi wszystkimi bardzo różnymi osobami, które do tej partii się dostały. Pytam o zaplecze ideologiczne Petera Madziora, bo zastanawiam się równocześnie dla kogo jego zwycięstwo mogłoby być lekcją, czy raczej dla środowisk liberalnych, bo jego wygrana pokazuje, że praca u podstaw w polityce po prostu cały czas się sprawdza i cały czas się Cały czas działa, czy może jednak dla środowisk konserwatywnych, którym Modziar udowadnia, że jeśli ugasi się trochę chociaż neoficki żar, to można trafić do większości? Myślę, że Modziar wykorzystał tutaj bardzo wiele mechanizmów. Trudno jest to tak, tak bardzo uprościć, bo... Ten cały system, który funkcjonuje na Węgrzech, był bardzo mocno zabetonowany, jeżeli chodzi o wszystkie instytucje, o cały system wyborczy. Młodziar rzeczywiście taką pracą u podstaw potrafił sobie wywalczyć to zwycięstwo. No ale tutaj też musimy pamiętać, że na to wszystko złożyły się też postawy społeczeństwa węgierskiego, a więc to, co działo się w gospodarce, to, co działo się w usługach społecznych. To, co działo się w, w edukacji, to wszystko no, pomagało Młodziarowi, a na dodatek no, sama władza Wiktora Orbana to co zadziało się w ostatnich w ostatnich dniach kampanii a więc te ujawnione rozmowy chociażby z Moskwą spowodowało, że to społeczeństwo jednak poczuło że gdzieś że gdzieś no nastąpiła taka linia przejęcia, że jednak trzeba zmienić tą władzę że trzeba całkowicie zmienić cały system który funkcjonuje funkcjonuje na Węgrzech to ta podańczość Rosji, która była deklarowana w świadomości Węgrów, no jednak myślę, że była nie do zaakceptowania. Co się stało w pana odczuciu z Wiktorem Orbanem przez tych 16 lat, że z polityka, który przecież kilka dekad temu wzywał wojska rosyjskie do opuszczenia jego kraju, przemienił się w polityka, który właściwie nawet w obliczu y, wojny prowadzonej przez Rosjan, krwawej, brutalnej, utrzymywał z Putinem kontakty. I to kontakty, o których moglibyśmy powiedzieć, że może nie przyjacielskie, ale na pewno więcej niż neutralne. Myślę, że Orban został uwikłany w cały system powiązań gospodarczych wewnątrz Węgier, cały system powiązań z oligarkami, a więc wykorzystania różnego rodzaju dominacji, dominacji politycznej w budowaniu potęgi gospodarczej poszczególnych osób. I Orban też z tego zapewne korzystał, a więc tutaj myślę, że te kwestie takiej pragmatyki widzianej bardzo wąsko przez pryzmat swoich własnych korzyści. Orban no, nie grał na korzyść społeczeństwa węgierskiego, no bo tutaj oczywistym było, że chociażby dywersyfikacja energii już dawno powinna mieć miejsce walczył o to, jak najwięcej pieniędzy wyciągnąć dla siebie i dla swoich najbliższych współpracowników i jak ten system jak najdłużej utrzymać. Myślę, że tutaj ta jego krótkowzroczność taka właśnie spowodowana spowodowa, spowodowana tymi bieżącymi korzyści, korzyściami tymi korzyściami takimi opartymi bezpośrednio na środkach finansowych, na, na tym jak dobrze żeby mu się dobrze żyło je, jego dzieciom i tym którzy z nim najbliżej współpracują odegrała większą rolę a mniejszą, ja bym tutaj mniejszą wagę kładł na jakieś takie ideologiczne kwestie. Myślę, że pragmatyka odegrała tutaj większą, większą rolę. Jak to się w takim razie stało jak to było możliwe, że przez tak długi czas polityk, wprawdzie bardzo doświadczony, ale jednak szef niezbyt dużego państwa w ramach Unii Europejskiej o umiarkowanie silnej i znaczącej gospodarce tak zwinnie, tak sprawnie mm, odnajdował się na europejskich salonach. Myślę, że w, tutaj też no, patrzymy na cały system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, który jest oparty na zasadach demokratycznych, który był oparty na pewnych wspólnych wartościach, a nie przewidywał tego, że ktoś może to rozgrywać w zupełnie inny sposób. I Orban potrafił to rozgrywać właśnie przez pryzmat swoich własnych korzyści. Potrafił korzystać z środków europejskich, do czasu nie zostały one zablokowane. Potrafił funkcjonować w tym systemie większości, jednomyślności, że wystarczyła decyzja jednego z krajów, żeby zablokować pewne decyzje. Potrafił to wykorzystać i ten cały system funkcjonowania Unii Europejskiej na pewno wymaga Pewnej, pewnej reformy wymaga takiego głębszego, głębszej refleksji. Jak spowodować, żeby tego typu sytuacje w przyszłości nie mogły mieć miejsca? To, że w czasach spokoju, w czasach, kiedy działo się na świecie w miarę dobrze, taka zwinność się sprawdzała, to mnie jakoś szczególnie nie zaskakuje, ale nie ma Pan wrażenia, że najpóźniej w lutym 2022 roku w ramach Unii powinno było dojść do, jakiegoś, do jakiejś refleksji? Na pewno. To znaczy w, no Unia, jednak proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej jest niezwykle, niezwykle długi. Też te procesy są blokowane przez poszczególne grupy interesów. Ja myślę, że w tej chwili będzie toczyć się taka dyskusja i będziemy mieli wprawdzie ze, ze spóźnioną dyskusją, ale jednak ta dyskusja będzie musiała się przytoczyć, jak zreformować pewien system podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Z politologiem Rafałem Majewskim z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku rozmawiał Jakub Kukla. Minuta pozostała do 6.30. Jest już Ewelina Kamińska. Dzień dobry. Dzień dobry dzień, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Co słychać? Dawno cię nie było? O poranku? Na poranku? Jest, jestem. Trochę Jesteś. ciężko się wstawało, ale, ale dobrze. Dobrze. <laughs> Za chwilę wracamy.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 Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Prawie 400 dronów i 20 rakiet uderzyło w nocy w Ukrainę. W Odessie zginęło 6 osób, w Kijowie dwoje cywilów, w tym 12-letnie dziecko. W stolicy Ukrainy atak wywołał liczne pożary oraz zniszczenia budynków. Szczegóły ataku na Odessę nie są jeszcze znane. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że procedury, w wyniku których służby odebrały Sławomirowi Cęckiewiczowi dostęp do informacji niejawnych, nie zostały przeprowadzone prawidłowo. To nie oznacza jednak, że szef BBN uzyskał automatycznie do nich dostęp, zaznacza rzecznik prasowy ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W okresie od wydania wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego do dnia zakończenia kontrolnego postępowania sprawdzającego. Sławomir Cęckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnych. Po wyroku NSA Sławomir Cęckiewicz zażądał od wicepremiera i ministra obrony Władysława Kośniaka-Kamysza natychmiastowej dymisji Jarosława Stróżyka czy z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Prokuratura ujawnia wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zginął podczas strzelaniny w Bystrzycy Kłodzkiej. Na jego ciele zidentyfikowano w sumie pięć ran postrzałowych, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Mariusz Pindera. Pięć ran postrzałów stwierdzono na ciele zmarłego. Dwie rany dotyczyły postrzenia z kończyny dolnej, rany podprzusza i brzucha. Jedna rana klatki piersiowej. To właśnie strzał w klatkę piersiową miał być śmiertelny. Podejrzany instruktor strzelectwa Boris B. twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej. Usłyszał zarzut zabójstwa, został aresztowany na dwa miesiące. Policja i PZU apelują do użytkowników jednośladów. Mistrzu Pomyśl to nowa kampania społeczna skierowana do rowerzystów, motocyklistów oraz użytkowników elektrycznych hulajnóg. Wicekomendant główny policji Roman Kuster podkreśla, że wprawdzie w ostatnich latach liczba wypadków powodowanych przez użytkowników jednośladów maleje, ale wciąż warto o nich przypominać. To fakt. Ubiegły rok 155 ofiar śmiertelnych, jeśli idzie o rowerzystów. To nie jest mało. Ale w 67 przypadkach sprawcami tych wypadków byli sami rowerzyści. Spoty w ramach kampanii wyreżyserował uznany twórca Jan Komasa. Reklamy będą emitowane w telewizji i w kinach, ale towarzyszyć im będą także billboardy, które pojawią się przy drogach rowerowych. Nadal pochmurno z opadami deszczu na krańcach południowych, ziemi łódzkiej, świętokrzyskiej, a także na Kujawach i Podlasiu. Temperatura maksymalna 19 stopni w województwach lubuskimi w ogóle na zachodzie będzie cieplej. W centrum do 15 stopni, nad Bałtykiem do 12, a na wschodzie kraju, szczególnie na Suwalszczyźnie tylko do 10. Rano, szczególnie na północy kraju, uważamy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów na godzinę. Do 200 metrów na godzinę. Do 200 metrów oczywiście widoczności, nie na godzinę. Ale na godzinę, kilometry są na godzinę, słuchaj, mierzone. I yy, właśnie o tym będziemy zaczynać teraz. Rafał Bała z redakcji sportowej. Zaczynamy. Duża prędkość wiatru, ale także duża prędkość aut, które mkną po tym torze słynnym w Poznaniu. Pamiętasz, jak wczoraj rozmawialiśmy o tym, że tor w Poznaniu Niezła ma być afera się z tego zrobiła. zamknięty i afera, można powiedzieć, ogólnokrajowa, bo polityczna nie tylko lokalna. Nawet. nawet. polityczna. Od razu były reakcje, wypowiedzi. No ale tak to bywa. To jedyny tor, powiedzmy, w Polsce, który ma te homologacje, licencje na organizację zawodów międzynarodowych. No tak naprawdę to i Mistrzostwa polskie nie miałyby być gdzie rozgrywane. Musieliby zawodnicy wyjeżdżać, czy motocykliści, czy kierowcy samochodu musieliby wyjeżdżać za granicę, żeby rozgrywać. No, ale tak na przykład mamy w Bobslejach, prawda, czy w Saneczkarstwie, że Mistrzostwa Polski są rozgrywane za granicą, bo takiego toru nie mamy. Natomiast tutaj, no, główny inspektor ochrony środowiska wydał tę decyzję, zatwierdził, że, że ten tor musi być zamknięty. Chodzi oczywiście o ten hałas, który jest w okolicach osiedli. Te osiedla nowe się pobudowały niedaleko Ławica pod Poznaniem. Ale od razu zaznaczono, że jeśli zarządca tego toru, czyli Automobilklub Wielkopolski zdecyduje się na odwołanie, na prośbę o zawieszenie tej decyzji, no to inspektorat jest jak najbardziej otwarty. No i co mamy? Kilka godzin później jest ten wniosek. Inspektorat od razu, no oczywiście tak jak powiedziałeś, pod, może nie powiem, że naciskiem opinii publicznej i też środowiska politycznego, no ale gdzieś tam za radą pewnie, że nie można wykluczać tego z w Polsce. Ta decyzja została zawieszona. No i czekamy teraz na decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. A jak wiemy, to może trwać to potrwa, bardzo to potrwa, długo. To potrwa, to potrwa. Także na razie kierowcy ścigać w Poznaniu się mogą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Rzeczywiście chcemy, żeby to było komfortowe i dla kierowców, i dla sportowców, ale także dla mieszkańców. że tam były głosy raptem kilkuset mieszkańców. mieszkańców. Tak, tak, skala z tego buntu nie była aż tak duża i były na też pewno doniesienia. Na jakoś temu zaradzić, ale podejrzewam, że potrzebne są ogromne inwestycje, żeby to wszystko wyciszyć, żeby, żeby doprowadzić do takiego stanu. Ale tak stanu. jak wczoraj wspominałeś, kiedy Tor Poznań powstawał, to wokół było by pole, A to, że deweloperzy się tam pobudowali... Wiesz, nie, I... nie było Wysepole, by było lotnisko, było... więc tam mogła być rywalizacja Dewelisty... na hałasy, prawda? <laughs> tak, no ale to, że deweloperzy tam pobudowali mieszkania i następnie je sprzedali, nie informując, nie ostrzegając mieszkańców, że tam jest takie źródło hałasu, ja to samo obserwuję u siebie w okolicy, gdzie deweloper stawia... Bloki wokół zajezdni tramwaniowej. No i już są sygnały, już są głosy do tramwajów warszawskich, Obudki, żeby, żeby, żeby, w to, żeby zajezdnie zamknąć, bo przeszkadza mieszkańcom. No, pytanie, co było pierwsze: jajko czy kura? Nie w tym kierunku to wszystko powinno być. No ale także na terenach zalewowych często jest budowane. Jest Chcesz jest rozpocząć dyskusję o tym, jak tym krajem rządzą deweloperzy, a nie politycy? Nie, absolutnie nie. chcę Dziękuję. rozpocząć dyskusję o tenisie, bo Iga Świątek wróciła wczoraj w Stuttgarcie. To nie był łatwiutki mecz, mimo że wynik z Niemką Laurent Ziegemont, 6-2-6-3 Pokazuje, że w miarę dobrze Iga Świątek weszła w ten sezon na kortach ziemnych. To pierwszy mecz polskiej tenisistki pod wodzą nowego trenera, czyli Hiszpana Francisco Roggia. No to posłuchajmy Wojciecha Fibaka, najsłynniejszego polskiego tenisisty sprzed lat, który tak komentuje ten pierwszy mecz, ten powrót Igi Świątek na korty trening i przygotowania to zupełnie co innego niż przystęp w realnym turnieju, w meczu, w walce o punkty. Mimo tego, że wybrała najlepszy dla niej wariant, czyli Akademię Nadala, Rafaela Nadala, wujka Toniego, z którym dzisiaj rozmawiałem, ich kiedyś asystenta, bo przecież że jest bardzo doświadczony i sam z siebie tenisista kiedyś też świetny, no bo jeżeli ktoś był w setce czy nawet w pięćdziesiątce rankingu, no to wiadomo, że wszystko o tenisie wie. Do tego jeszcze przecież nikt inny się tak nie posługiwał w tenisie Forhenders z podobną rotacją, z taką ekstremalną rotacją, top-spinem. Iga u kobiet, natomiast Rafael u mężczyzn, doradców masz wspaniałych, ale mimo wszystko, tak oglądałem, no to jednak czuło się tę olbrzymią nerwowość. Igi to nie jest koldziemny w Barcelonie czy Monte Carlo ze stuletnią historią, tylko jest rozsypany na twardej nawierzchni. Mniejsza przyczepność i mniejsza stabilizacja do tych różnych uderzeń. No jednak ten mecz był skomplikowany i nerwowy, i też widzieliśmy po reakcji.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 jedynku wygrywać, to oczywiście ta pewność uderzeń szybciej powróci. Mamy nadzieję, że szybko powróci tam pewność siebie i Świątek, bo pamiętamy ją, sześciokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlamowych, a zbliża się French Open, czyli tam, gdzie jego Świątek jest królową. Znamy komplet półfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów do Atletico Madryt i Paris Saint-Germain, które awansowały do czołowej czwórki we wtorek. Wczoraj dołączyły Bayern Monachium, Arsenal London. Bayern pokonał Real Madryt 4-3, Arsenal zremisował ze Sportingiem Lisbonne, Bona 0 do 0 w rewanżowych spotkaniach ćwierć finału. No i siatkówka, dewelopres Rzeszów wygrał z mi łódź 3 do 0 w pierwszym meczu finału ekstraklasy siatkarek. Najlepszą zawodniczką spotkania została atakująca gospodyń Taylor Bannister, zdobywczyni 23 punktów, a rozgrywająca dewelopresu katarzyna weneryska przestrzega przed zbyt wielkim optymizmem. Osobiście spodziewałam się dużo trudniejszego spotkania, tym bardziej, że to jest finał, ale myślę, że w Łodzi ten mecz będzie już wyglądał zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że ten najlepszy mecz będzie jeszcze przed nami, ale dzisiaj rzeczywiście myślę, że możemy być zadowolone z tego jak grałyśmy, bo mam wrażenie, że zagrałyśmy w każdym elemencie bez jakichś może głupich błędów, gdzie często nam się to zdarzało i często falowałyśmy. A także na czego chcieć więcej? Mamy 3-0, pierwsze zwycięstwo, ale jest to bardzo mały kroszek do tego, żeby obronić tytuł. Ale wiemy, że wszystko składa się z tych małych kroczków. Ja teraz robię kroczek do redakcji, przygotowuję kolejny serwis i za godzinę... Też jestem. kroczkiem do nas wrócisz. Bardzo szybki. Rafał Bała, dzięki, do, do usłyszenia. usłyszenia. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii Premiera w sprawie cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa dla szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz pisze w mediach społecznościowych o sukcesie i żąda dymisji szefa służby kontrwywiadu wojskowego, wojskowego generała Jarosława Stróżyka. Co decyzja sądu oznacza i czy zamyka sprawę dostępu do informacji niejawnych szefa BBN-u, to sprawdzała Sylwia Białek. Pełne zwycięstwo nad reżimem sprawia dziękuję NSA, napisał Sławomir Cenckiewicz na platformie X tuż po ogłoszeniu wyroku. Po kilku godzinach w kolejnym wpisie zażądał od wicepremiera i szefa resortu obrony natychmiastowej dymisji Jarosława Strużyka z funkcji szefa służby kontrwywiadu wojskowego. Do sprawy odniósł się także prezydent Karol Nawrocki w mediach społecznościowych napisał, że wyrok naczelnego sądu administracyjnego w sprawie profesora Sławomira Cęckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zaznaczył, że wyrok.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 Nie posiada dostępu do informacji niejawnych i nie ma prawa posługiwać się wydanymi mu Poświadczeniami bezpieczeństwa. Później w liście skierowanym do szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego minister Tomasz Siemoniak napisał, że oddalenie skarg kasacyjnych automatycznie nie przewraca dostępu do informacji niejawnych szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego w związku z prowadzonym wobec niego kontrolnym postępowaniem sprawdzającym. Szef MSWiA Marcin Kierwiński uważa, że tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może przyznać poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych. Jedno jest dla mnie oczywiste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 Rozstrzygnie, zakończy całą sprawę. Uważamy, że właśnie ten wyrok zakończył całą sprawę i pan minister Senckiewicz w swoim oświadczeniu także wskazał właśnie na to, że te wszelkie próby teraz, e, mówienia o tym, że coś się zacznie od nowa, są nieuprawnione i że cały czas to poświadczenie miał. Tomasz Trela z Lewicy podkreślał, że o dostępie do materiałów tajnych decydują służby, a nie sąd. To w żaden sposób nie decyduje, czy pan Senckiewicz ma dostęp do dokumentów ściśle tajnych, bo to nie naczelny sąd administracyjny, nie wojewódzki sąd administracyjny od, decyduje, tylko służby specjalne. A służby specjalne mówią, nie, pan nie ma dostępu. Więc jeżeli pan chciałby mieć dostęp, musi przejść całą procedurę. Ja taką procedurę przechodziłem. To trwa kilka ładnych miesięcy. Wszystko się podaje. Ze wszystkiego się człowiek spowiada. Odpowiada na każde pytanie i służby podejmują suwerenną decyzję. Sławomir Cenckiewicz stracił dostęp do informacji niejawnych za ujawnienie dokumentów dotyczących planów Warta. Służba kontrwywiadu wojskowego uznała, że nie daje on rękojmi utrzymania tajemnicy. Sylwia Białek. Polskie Radio. 6.44 na zegarach. Przewodniczący klubów koalicji rządowej przedstawili wstępny wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości zarzucają m.in. wielokrotne złamanie konstytucji oraz sprawy związane z Funduszem Sprawiedliwości. O szczegółach teraz Michał Fabisiak. Wobec Zbigniewa Ziobry sformułowano 51 zarzutów. Połowa dotyczy złamania konstytucji, druga podejrzenia popełnienia pospolitych przestępstw. Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, że pierwszą grupę łączy złamanie zasady legalności. To jest 51 zarzutów, gdzie nie minister infrastruktury, nie minister finansów, tylko minister sprawiedliwości łamie tę podstawową zasadę. Przekracza przepisy prawne. Zamiast stać na straży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 on to prawo łamie. Zbigniewowi Ziobrze zarzucono też m.in. złamanie konstytucyjnej zasady jawności finansowania partii politycznych czy przepisów mówiących o obowiązku ochrony interesów Skarbu Państwa. Dajemy dzisiaj kolejny dowód, że bardzo serio traktujemy te zobowiązania, które daliśmy Polakom przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a to dzisiaj na tych, którzy uciekają spoczywa odpowiedzialność i samodzielność sami pracują na opinię, na swój, na swój temat i sami sobie tą opinię wystawiają. Mówi Krzysztof Paszyk z PSL. Opozycja zauważa jednak, że koalicja nie ma w Sejmie większości trzech piątych wymaganych do postawienia ministra przed Trybunałem Stanu. Dlatego zdaniem Janusza Kowalskiego spis tym wnioskiem próbuje odwrócić uwagę od problemów, z którymi, jak mówi poseł, nie radzi sobie rząd. Wtedy, kiedy służba zdrowia upada, wtedy, kiedy szaleją wysokie koszty energii, wtedy, kiedy 60% polskich, w co odejścia Tuska. Ta fatalna ekipa zajmuje się kim? Oczywiście Zbigniewem Ziobro. Przedkładałem jakiś absurdalny wniosek do Trybunału Stanu. Mirosław Suchoń z klubu Centrum odpowiada jednak, że wniosek warto złożyć. Oczywiście o wniosku zdecyduje arytmetyka, ale to nie zwalnia z obowiązku nas wszystkich uczciwych do tego, żeby pokazywać i składać wnioski, które dowodzą przestępstw, dowodzą przewin, które popełnili ministrowie czy szefowie ważnych organów naszego państwa. Każdy, kto będzie bronił Zbigniewa Ziobry, bierze na swój karp te wszystkie przewiny, które Zbigniew Żebro popełnił, wniosek najpierw zostanie oceniony pod względem formalnym przez służby prawne marszałka Sejmu. Następnie trafi do Sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, która będzie go rozpatrywać oraz przesłuchiwać wskazanych w nim świadków. A tych jest 69. O czym mówił Michał Fabisiak. Blisko 18 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafia do systemu ochrony zdrowia. Środki mogą być przeznaczone na inwestycje, na remonty szpitali, na nowoczesny sprzęt, cyfryzację i wsparcie kadr medycznych. Minister Zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym podsumowała realizację ponad 1200 projektów w kilkuset szpitalach, placówkach i uczelniach. Na rozliczenie tych środków zostało kilka miesięcy, a o szczegółach Joanna Stankiewicz. 18 miliardów złotych z KPO to suma historycznie wielka. Te środki zmienią onkologię, kardiologię, opiekę długoterminową, cyfryzację, działalność naukowo-badawczą i rozwój kadr medycznych. Mówiła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Wskazała, że skorzystają na tym przede wszystkim pacjenci. Mówiąc o środkach, które są dedykowane na zakup sprzętu, na różnego rodzaju inwestycje, na cyfryzację szpitali, na pewno wpłyniemy na skrócenie procesu diagnostycznego, na pewno będziemy mogli uzyskać również szybszą diagnostykę i myślę, że przede wszystkim lepsze warunki dla kadry medycznej, więc to na pewno wpłynie również na dostępność dla pacjentów. Szefowa resortu zdrowia dodała, że bardzo cieszy się, że został przyjęty przez rząd projekt ustawy o e-zdrowiu. To o czym jeszcze do niedawna marzyliśmy, czyli edilo, również e digitalizacja dokumentacji medycznej pacjenta, to niebawem wszystko stanie się faktem i to też dzięki środkom z KPO, a w tym akurat obszarze możemy się jeszcze pochwalić tym, że jesteśmy innowacyjni i tak naprawdę nasze rozwiązania są jednymi z najlepszych w Europie. Odpowiedzialna za realizację zadań z KPO wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk dodała, że pieniądze trafią do kilkuset szpitali i placówek medycznych. Większość przedsięwzięć, które realizujemy jest już w stanie zaawansowania i niedługo będziemy kończyć i udostępniać nowe przestrzenie, sprzęt medyczny dla pacjentów, dla studentów, dla badaczy. Realizujemy historyczne pieniądze, o których już mówiła pani minister, na kardiologię ponad 2,5 miliarda złotych, na ono. 5 miliardów 200 milionów złotych na cyfryzację ponad 4 miliardy złotych. Ogromne inwestycje, ponad 3 miliardy w kadry medyczne. Dyrektorzy szpitali, którzy wzięli udział w konferencji KPO w Zdrowiu. Inwestujemy dziś, zmieniamy system ochrony zdrowia na lata. Podkreślali, jak bardzo potrzebne są pieniądze na inwestycje. Pełniąca obowiązki dyrektora szpitala w Dziekanowie Leśnym Agnieszka Szpakowska powiedziała, że na cyfryzację placówka ma otrzymać ponad 14 milionów złotych. Inwestujemy w serwery, w komputery no i we wszystkie urządzenia, które są niezbędne do płynnej działalności szpitala. Te urządzenia cyfrowe, które zostaną zakupione, jesteśmy w trakcie realizacji postępowań przetargowych, one będą głównie wykorzystane właśnie do magazynowania dokumentacji medycznej, głównie serwery, dyski i mnóstwo komputerów, ponad 200 komputerów zamówiliśmy. Z kolei prezes Warszawskiego Centrum Medycznego Błażeń Kurczyński dodał, że placówka otrzymała ponad 70 milionów złotych na inwestycje, co wpłynie na warunki i jakość leczenia. Dzięki temu, że rozbudujemy blok operacyjny i unowocześnimy sterylizatornie, e, zwiększy się przepustowość bloku operacyjnego. E, inwestycja obejmuje także miejsca do hospitalizacji, więc będziemy mogli przyjąć więcej pacjentek, więcej pacjentek zoperować w ramach ośrodka raka piersi, podobnie z rakiem jelita grubego. Projekty realizowane z Krajowego Planu Odbudowy w Ochronie Zdrowia muszą zostać zakończone do czerwca, a rozliczone do końca sierpnia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dziewięć minut przed godziną siódmą przenosimy się do Budapesztu, a tam, jak Państwo dobrze wiedzą, jest Piotr Piętka, nasz stały korespondent w Budapeszcie właśnie. Dzień dobry. Piotrze? Halo, halo? Słyszymy się. Przyszły tak premier Węgier, Peter Madziar, miał pracowity dzień. Najpierw po półtora roku przerwy udzielił wywiadów w mediom publicznym. Potem rozmawiał pre z prezydentem, a potem miał rozmawiać telefonicznie z liderami kilku państw. Powiedz Piotrze, jak według Ciebie zmieni się polityka nowego premiera, patrząc na to przez pryzmat 16 lat władzy Orbana? No i też przez pryzmat tych już kilku dni, które wiemy, mamy sytuację po, po, wyborach, po wyborach, gdzie TISA wygrała, wygrała znacznie, będzie miała dwie trzecie w parlamencie. Trzeba powiedzieć, że widać przede wszystkim większą otwartość i premiera i polityków. Ja na, bardzo na to liczę, bo praca z węgierskimi politykami, powiem szczerze, to jest naprawdę orka na ugorze. Dostanie się do, e, wcześniej nawet do tych opozycyjnych Polityków, to była naprawdę bardzo trudna sprawa i, i, i, i kontakt z nimi był bardzo ograniczony. Teraz widać, że Peter Modior i jego ludzie będą chcieli być w dobrym kontakcie z dziennikarzami, w dobrym kontakcie z opinią publiczną. Przypomnijmy, w poniedziałek miała taka miejsce, taka duża, trzygodzinna konferencja prasowa i powiedział Peter Modior z współżartem, pół, żartem, pół serio, że na pewno nie będzie ona się odbywała raz w roku. Po, w, w, mówił do dziennikarzy, mówił do nas przed wejściem do prezydenckiego wczoraj i po wyjściu też całkiem długa konferencja pracowa, więc mam nadzieję, że to się zmieni, czyli ta komunikacja z ludźmi. Młodzież zapowiedział, że no, czas Wiktora Orbana generalnie już się skończył, ponieważ przewiduje tylko dwie kadencje premiera w nowej ustawie zasadniczej, także to też jest taka nowość. Co do rozmów z prezydentem, on powtórzył, miał powtórzyć prezydentowi, że prosi go o szybkie rozpoczęcie prac parlamentu i prezydent powiedział, że w stara się, żeby nowy parlament został zwołany między czwartym a siódmym Maja. E, prosił też, żeby szybko prezydent nominował e, premiera i w, w, na tym spotkaniu prezydent poprosił Pejtera Modiora, jako lidera największej oczywiście frakcji, tutaj nie ma e, wątpliwości, poprosił go, żeby stworzył ten rząd. Oczywiście formalna nominacja będzie dopiero, kiedy Zgromadzenie Narodowe się zbierze. E, no i Pejter Modior poprosił prezydenta o dymisję. E, powiedział mu to, m, tak jak mówił Modior, bardzo spokojnie, bez jakichś osobistych wycieczek, ale powiedział, że przez tyle lat... M, no, legitymizował te rzeczy, które się działy za czasów Wiktora Orbana i Fidesu, a jego zwolennicy nie chcieli tylko zmiany rządu, ale także zmiany systemu i, i, i to ma się w ten sposób właśnie dokonać. I szczerze powiedziawszy, panowie, tak jak mówił Młodziar, otwarcie dyskutowali na ten temat.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 A Modjar też powiedział to, że zastanawia się, czy prezydent ma być wybierany przez parlament, tak jak do tej pory, czy przez naród, czyli w wyborach powszechnych i wtedy bardzo chętnie oddałby część kompetencji właśnie prezydentowi i to mogłoby się dokonać, ale to jest kwestia konsultacji. Jest takie pamiętne wideo nagranie z tego spotkania Petera mhm. Młodziara z prezydentem, kiedy na balkonie w budynku obok spaceruje Wiktor Orban mhm. i Modjar mhm. macha do Wiktora Orbana, ale u prezydenta byli też szefowie innych partii wchodzących do parlamentu, czyli jak rozumiem także Fidesu. Jakie mieli zdanie na temat pomysłów yy, Modziara? No więc, jakie zdanie miał Wiktor Orban i jego koalicjan, bo oni zawsze idą w koalicji, czyli KDNP, tego nie wiemy, ponieważ umknęli przed, i to jest właśnie to, o czym powiedziałem na początku, Monior wszedł głównymi drzwiami, był w stanie powiedzieć, no nie tylko parę słów do dziennikarza, a Wiktor Orban bocznymi drzwiami, bo siedziba premiera razem z siedzibą prezydenta są obok siebie, więc bocznymi drzwiami premier wszedł i wyszedł od prezydenta, więc nie wiemy, o czym rozmawiali, nie wiemy, co on powiedział prezydentowi, wiemy na temat, na Natomiast to, co ma na ten temat wszystko, jakie ma zdanie na ten temat najmniej, przewodniczący najmniejszej partii, czyli skrajnie prawicowej Michołank, czyli naszej ojczyzny Laszlo Torockoi, on powiedział, że powiedział prezydentowi i też mówi nam, że chciałby, żeby TISA nie używała w większości dwóch trzecich, nie szantażowała na przykład prezydenta, nie używała większości dwóch trzecich w sposób niedemokratyczny, w sposób taki, jaki robił to Fidesz i Viktor Orban, czyli wynika z tego, że szef skrajnej prawicowej no jest innego zdania. Demokracji, demokratycznego funkcjonowania państwa prawa nie można przewrócić antydemokratycznymi, zamachowymi środkami. Oznacza to, że nie akceptujemy tego nadużywania większości dwóch trzecich, która wynika z katastrofalnego, nieproporcjonalnego i niesprawiedliwego systemu wyborczego Fidesu, który wcześniej krytykowaliśmy nie tylko my, ale także partia TISO. Nadużywając wynikającej z tego większości dwóch trzecich nie można skracać kadencji prezydenta. Nie można skracać kadencji prezydenta. I co ciekawe, też Laszlo i powiedział z, z drugiej strony, rozumiem to, że ja mam tylko sześć mandatów w parlamencie, więc nie mam żadnej siły, żeby Tisie się przeciwstawić. To Piotrze na koniec, bo po tym spotkaniu doszło do przykrej i chyba mhm. potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, o czym mowa. Peter Modior, kiedy wsiadł do samochodu, ktoś z tłumu dziennikarzy rzucił w coś, coś, w, w Petera Modziora, On to podniósł i odniósł tej osobie. Okazało się, że to była jakaś rękawiczka albo rękawica. Natomiast jeden z po, już teraz byłych polityków partii Momentum, takiej centroprawicowej liberalnej partii Momentum, napisał, że to jest niedopuszczalne, że kandydat na premiera, lider zwycięskiej partii nie ma już w tej chwili zapewnionej na przykład państwowej ochrony. A naprawdę Przecież nie ma. To mogłoby... Nie, nie ma. On ma prywatną ochronę, ale, ale to, to nie no jest ochrona w Polsce powiedzmy... to działa w ten sposób, że od razu lider partii zwycięskiej wybory jest obejmowany no... ochroną SOPu. No to jesteśmy w Polsce. znaczy tak, tak. W Polsce. oczywiście. Yy, no nie, tak, tego, typu, tego typu ochrony państwowej nie ma w żaden sposób. Piotr Monior ma, ale to na spotkaniach wyborczych rzeczywiście była taka ochrona, gdzie tam tłum był. Tutaj się wydawało, że... Zresztą już nawet nie chodzi o jego prywatną ochronę, ale przecież spotkanie przy Pałacu Prezydenta powinno być zabezpieczone przez państwową ochronę. Nie było zabezpieczone i tak jak mówię, ktoś rzucił czymś w Piotra Moniora. Yy, no, to była na szczęście tylko rękawica jemu rzucona, ale to mogło być wszystko i na to... Andra, Andrasz Faketejor, tak jak mówię, powiedział, że to jest skandal i to też musi zostać załatwione. Piotr Piętka, korespondent Polskiego Radia na Węgrzech w Budapeszcie. Bardzo dziękuję Piotrze za dziękuję. twoją relację. Dwie minuty pozostały go do godziny siódmej. Po nich, po tych dwóch minutach oczywiście informacje Jewelina Kamińska, a po informacjach z kolei nasz pierwszy polityczny gość Michał Wawer z Konfederacji.